And yeah. mm -hmm. Przeczytajmy może Słowo Boże z Ewangelii Łukasza. Drugi rozdział Ewangelii Łukasza od wiersza 25. a był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice Wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego. On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Semeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą.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 I w modlitwach dniem i nocą. I na trzecie tej godziny wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Przeczytaliśmy fragment Słowa Bożego. Słowo Boże zostało nam dane ludziom. Wierzącym w szczególności, abyśmy mogli się pocieszać, abyśmy mogli widzieć drogę, którą mamy iść. Myśmy śpiewali w pieśni, że Jezusowa silna dłoń trzyma mocno nas na wieki. Jesteśmy też świadomi właśnie tego, że jesteśmy w rękach Pana Jezusa i On nas prowadzi w chwilach radosnych, w chwilach trudnych, w chwilach doświadczeń, w chwilach, kiedy przeżywamy jakieś szczególne szczęście, różne chwile w życiu nas spotykają. Przeczytaliśmy fragment, który mówił o początkowym okresie, właściwie. Były to całkiem początki życia Pana Jezusa na ziemi. Pamiętamy o tym, że Bóg dał nam cztery Ewangelie, abyśmy spojrzeli na osobę Pana Jezusa z czterech stron. Jeśli patrzymy na coś z różnych stron, to wtedy zauważamy różne rzeczy, inne szczegóły z każdej strony. Akurat ta Ewangelia pokazuje nam Pana Jezusa jako prawdziwego człowieka. Pokazuje nam, w jaki sposób, objawia nam, w jaki sposób Pan Jezus przyszedł na ten świat. Czytamy o tym, że został poczęty z Ducha Świętego. Czytamy o tym, że urodziła Go Panna, Maria i czytamy o tym, że on narodził się w Betlejem, ale nie w jakimś przytulnym miejscu, chociaż był on królem, prawdziwym królem, który przyszedł do Izraela i w zasadzie powinien był urodzić się w pałacu, to jednak czytamy, że nawet w gospodzie nie było dla niego miejsca i urodził się, myślę, na zewnątrz, na dworze. Maria złożyła go w Żłowie. To nie była stajenka, jak to dzisiaj próbuje się mówić. Myślę, że to było właśnie na zewnątrz. W Żłowie leżało dzieciątko Jezus. Pan, stwórca nieba i ziemi, leżał właśnie w Żłowie. To jest pierwszy akt uniżenia się pana Jezusa. Do swej własności przyszedł, czytamy, ale właśnie jego go nie przyjęli. Jest to bardzo poruszający moment w życiu, a w ogóle w historii Izraela, ale też myślę, że jest to bardzo poruszający moment dla wszystkich nas, którzy żyją dzisiaj na świecie, kiedy obserwujemy, w jaki sposób traktuje się osobę Pana Jezusa. Jeśli toczyliśmy ten wiersz, że Pan Jezus przyszedł do swojej własności, a właśnie Jego go nie przyjęli, to myślę, że możemy wspomnieć Ewangelię Mateusza też, bo tam czytamy w początkowym rozdziale, w pierwszym, w drugim rozdziale, o mędrcach, którzy przyszli ze wschodu, z dalekiego wschodu, aby pokłonić się nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. Król, który miał przyjść do Izraela, Mesjasz, który miał przyjść tam, nie był oczekiwany przez Żydów i nikt go nie przyjął, tak jak należy, ale Bóg zatroszył się o to, aby mędrcy z dalekiego kraju przyszli do Jerozolimy i oddali mu pokłon. To jest coś specjalnego. To pokazuje nam Ewangelia Mateusza, która pokazuje Pana Jezusa jako prawdziwego króla. Jeszcze może Zwróćmy uwagę na to, przy okazji, bo tylko chciałbym dotknąć tego, tej Ewangelii, że mędrcy mówią, gdzie jest na nowo narodzony król żydowski. On nie mówi książę. Normalnie w rodzinie królewskiej dziecko jest księciem. Książę dorasta i potem przejmuje tron. Jeśli ten moment przychodzi, ojciec umiera, syn przejmuje e, tron. A ci mówią, gdzie jest narodzony król żydowski. Dlaczego on tak mówi? Dlaczego oni tak mówią? Dlatego, że Pan Jezus jako Mesjasz był obiecany. Pan Jezus urodził się z linii królewskiej. To możemy prześledzić w rodowodzie Dawida i w rodowodzie Marii. Ale możemy też z historii wiemy, że w ogóle Herod, który był w tym czasie królem, w ogóle nie powinien był na tym tronie siedzieć. Ponieważ on w ogóle nie był z tej linii. To był Edomita. To był człowiek, który w ogóle nie miał prawa tam być. On wykończył wszystkich najbliższych swoich krewnych, którzy mogliby mu zagrozić w panowaniu i trzymał się tego stanowiska rękami i nogami. A w ogóle wszystko, cały ten układ kapłanów, nauczeni w piśmie, wszystko, oni myślę trzymali jakby jedno z Herodem, a Herod też ich trzymał w jakiś sposób w swoich rękach i nikt nie czekał na Pana Jezusa. Chociaż wiedzieli. O pewnych rzeczach wiedzieli. Bo kiedy mędrcy się zaczęli dopytywać, to oni zaczęli szukać i powiedzieć w Betlejem. Wiedzieli. Czy wiedzieli o czasie narodzenia Pana Jezusa? Przecież Księga Daniela mówi wyraźnie o tym, kiedy miał przyjść Mesjasz. To oni powinni byli wiedzieć o tym czasie. 69 tygodni Daniela mówiły co prawda o śmierci Mesjasza. Ale jeśli wiemy o śmierci Mesjasza, to możemy sobie mniej więcej wyliczyć, kiedy Pan Jezus, mógł, Mesjasz, mógł się narodzić. A więc oni coś wiedzieli, ale w ogóle nie byli zainteresowani przyjęciem Mesjasza. Ale były dusze w Izraelu, które czekały na Niego. Kiedy przedaliśmy ostatni wiersz tego fragmentu przeczytanego, to tam było napisane, że prorokini Anna... Mówiła o Nim wszystkim? Wszystkim ludziom mówiła? Nie. Tym, którzy oczekiwali odkupienia Izraela. Zauważmy, że byli ludzie, którzy czekali. Ich było niewielu. Bo ewangelista się nie pomylił, kiedy napisał do swojej własności przyszedł, a właśnie go nie, nie przyjęli. Oczywiście, że Duch Boży myślał już o momencie ukrzyżowania i odrzucenia Pana Jezusa y, definitywnego. Ale jednak nie czekali. A ona opowiadała tym, którzy oczekiwali. Był też Symeon. Te dwie osoby myślę, że tak jaśnieją w taki specyficzny, specjalny sposób, w ogóle na tle całego Izraela są pokazane, to jest w ogóle rzecz taka niesamowita, że Bóg wymienia dwie osoby z imienia. To się zdarza nie za często. Niekiedy w ogóle wierzący, którzy sprawowali nawet pewną posługę, list, list do Rzymian, końcowe rozdziały tam czytamy, niekiedy o bezimiennych braciach, którzy wykonywali jakąś posługę. Ciekawe, że Bóg, Dół Boży nie wymienił ich imienia, niektórych wymienił z imienia, ale tych opisuje w sposób specjalny. Zauważmy, że w Jerozolimie był człowiek imieniem Symeon, mamy imię. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela. Więc to był człowiek, który trzymał się Słowa Bożego, który czynił rzeczy zgodne ze Słowem Bożym. Był, okazywał sprawiedliwość względem ludzi i przede wszystkim względem Boga, i e, oczekiwał, e, bogobojny był, czyli e, trzymał się słowa Bożego, trzymał się zasad Bożych i oczekiwał pociechy Izraela, czyli oczekiwał Mesjasza. Tą pociechą był Mesjasz. Obiecany Mesjasz. I zauważmy, że Duch Święty był nad nim. Myślę, że tam rzecz rozumiemy, co to znaczy, że Duch Święty był nad nim. My wierzący Nowego Testamentu mamy Ducha Świętego, który w nas mieszka. W tamtym czasie Duch Święty nie był jeszcze wylany. Ale Duch Święty spoczywał niekiedy na pewnych osobach i w specjalny sposób ich prowadził. Albo w specjalny sposób im coś objawiał. Akurat mamy ten moment tutaj. Duch Święty był nad nim i Symeonowi Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Jeśli mogę powiedzieć coś na temat prowadzenia nas przez Ducha Świętego, bo myślę, że to jest moment, w którym moglibyśmy to powiedzieć. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że mężowie Starotestamentowi byli w pewnych momentach przez Ducha, który na nich jakby spoczywał, prowadzeni, brój im coś objawiał. My mamy Ducha Świętego, który w nas mieszka. Każdy wierzący, który się rodzi na nowo, otrzymuje od razu pieczęć Ducha, Duch Święty poświadcza, Duch Boży poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymy i Duch Boży nas chce prowadzić. Jak nas prowadzi Duch Boży? Duch Boży nas prowadzi zawsze zgodnie ze Słowem Bożym. Nigdy inaczej. Nie ma takiej możliwości, żeby Duch Boży kazał, akurat brat w modlitwie to wyraził, myślę, że to mogę powtórzyć, żebyś żeby się ożenił z sąsiadką, która jest niewierząca. Nie ma takiej opcji. Ty powiesz, Pan mi to objawił. To Ci nie objawił Pan. To nie był Duch Boży. To Ci objawiło ciało, nie wiadomo, jeszcze albo kto. Jest wiele takich sytuacji w życiu, w których my przypisujemy coś Duchowi Bożemu, albo chcemy coś przypisać, bo tak też może się zdarzyć, a to nie jest zgodne ze Słowem Bożym i chciałbym to powiedzieć, że to nie jest prowadzenie Duchem Świętym. Duch Święty i Duch Boży zawsze prowadzi nas zgodnie z zasadami Słowa Bożego. Chciałbym zwrócić na to uwagę, że my wierzący mamy Słowo Boże, my je czytamy. My poznajemy Pana w Słowie Bożym. Pierwsze, poznajemy osobę Pana Jezusa, ale my też poznajemy myśli Boże, które są nam objawione. Myśli dotyczące życia osobistego, małżeńskiego, rodzinnego, zgromadzenia itd. I to wiemy, ale pamiętajmy o tym, że każdy z nas powinien też prosić Pana o to, aby nas Pan prowadził Duchem Świętym. Bo jeśli wszystko jest normalne w naszym życiu, jeśli mamy społeczność z Bogiem, jeśli pielęgnujemy czytania Słowa Bożego, jeśli pielęgnujemy bycia na zgromadzeniu, co jest bardzo rzeczą istotną, chciałbym to powiedzieć, zawsze to podkreślam wszędzie, kiedy to mówię, że jest elementarna, to jest podstawowa rzecz, być na zgromadzeniu, to wtedy Duch dotyka naszego serca i nam na przykład zachęca nas do, do wykonania jakiegoś działania, jakiej służby. To mogą być różne służby. My najczęściej mówimy odwiedzić brata, ewangelizować i, i tak dalej ale to mogą być różne inne rzeczy, które Pan Ci położy na sercu, Duch Boży Cię prowadzi, to idź i zrób to. Bo to jest działanie Ducha Bożego. To nie może tak być, że my tylko siedzimy i czytamy i zgromadzamy się, to jest piękne, wszystko ładnie, ale w ogóle zamykamy jakby się na działanie w nas Ducha Bożego. Jeśli Duch Boży dotyka Twojego serca, masz takie myśli i przychodzą Ci do serca, że pan Czuję, że Pan Cię naciska, że masz coś uczynić dla Niego, albo masz się zająć jakąś konkretną służbą, to módl się, czekaj, módl się, módź się i czyń. Bo inaczej po prostu się to wszystko rozmyje. Bóg chce Cię prowadzić. Tak jak kiedyś słyszałem tą historię pewnego wierzącego, który miał na myśli służyć Panu gdzieś, wyjechać na misję, i nosił się z tym zamiarem bardzo długo. I potem przyjechał jeden brat i powiedział, i on akurat chciał wyjechać gdzieś tam do, do za granicę daleko do Karaibów, czy gdzieś to tam było. I wtedy ten wierzący głosie słowo Boże. Mówi, jeśli Pan Ci każe wyjechać na Karaiby, to jedź. I on to odebrał dla siebie. Duch Boży tak pokierował tymi słowami tego człowieka, że on to odebrał i pojechał na te Karaiby. I tam służył Panu przez siebra. To jest działanie Ducha Bożego, to jest prowadzenie Ducha Bożego. A więc pamiętajmy Słowo Boże, pielęgnowanie społeczności z Panem Jezusem, pielęgnowanie społeczności z wierzącymi i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Dla nas najprostsze, akurat dzisiaj mogliśmy rozmawiać z Bratem Zbyszkiem na ten temat, kochani, myśmy zaniedbali ewangelizowania świata. Ewangelizowania otoczenia naszego. Myśmy to zaniedbali, słuchajcie, sporadyczne okazjonalne ewangelizowanie to nie jest żadne ewangelizowanie. Może przepraszam za, za słowo żadne, ale to jest, to, jest, to jest ułamek procenta. To musi być stałe, regularne, ciągłe przebywanie, gdzieś chodzenie, czy bycie gdzieś na jakimś miejscu, żeby ludzie widzieli Cię, żeby ludzie słyszeli Cię, żeby ludzie nabrali zaufania do tego, co Ty mówisz, żeby, żeby ludzi... Po prostu przyciągnąć też i sobą, bo Pan daje usposobienie Chrystusowe i ludzie to widzą. Jeśli chodzisz z Panem Jezusem, to usposobienie Chrystusowe musi być widoczne na Tobie. I jeżeli to będzie stałe, ciągłe i tak dalej, to ludzie wtedy będą podchodzić, będą się pytać i wtedy jest możliwość, bo to też jeszcze nie jest wcale pewne, że tak będzie, ale wtedy więcej ludzi będzie widziało, że ten człowiek jest od Boga. Że to nie jest żaden sekciarz, że to jest normalny człowiek, który głosi Chrystusa. I to jest rzecz piękna. D tego nie przeżywał Symeon. On tego w tym momencie właśnie Duch Święty mu to objawił, Duch Święty był nad nim i popatrzmy, że on w natchnieniu ducha poszedł do świątyni, gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego. Widzimy tutaj posłuszeństwo względem słowa Bożego rodziców, którzy wnieśli to dziecko, a wiemy według starego Testamentu obrzezać to dziecię. A Symeon akurat był tak pokierował Bóg, że on tam się znalazł. Zauważmy, pragnienie zostało wypełnione. Pragnienie Zacheusza. Zacheusz miał w sercu pragnienie. Chciał widzieć y, Pana Jezusa. Chciał się z nim spotkać i wylał na drzewo. Jakiś to musiał być komiczny obraz, jak on się wdrapywał stary chłop na drzewo, no, chociaż stary, stary nie wiadomo, czy był, ale był w sile wieku, prasowa był celnikiem. Ile rzeczy narozrabiał, nie wiadomo, w życiu na, na okra i tak dalej, ale miał pragnienie w sercu. Był mały, nie mógł dojrzeć Pana Jezusa, wylazł na drzewo. Czy to nie było coś kompromitującego? Ale on machnął ręką na to, on chciał widzieć Jezusa i wlazł na to drzewo. Ten też chciał widzieć Pana Jezusa Symeon. On oczekiwał pociechy i Bóg wyszedł naprzeciw. Zacheuszowi wyszedł naprzeciw Pan Jezus i spojrzał tam do góry. Pan Jezus po drzewach się rozglądał. Już Pan Jezus na ludzi patrzył. Czemu miałby akurat na drzewo spojrzeć? Bo tam było pragnące serce. I to zawsze tak jest. Że jak człowiek pragnie, jak człowiek ma serce otwarte, to Pan Jezus go zobaczy i wyjdzie naprzeciw Jego potrzebom. To jest wspaniałe. To jest przeżycie. To jest życie z Bogiem. Takie życie chciałbyś mieć? Chciałbyś mieć takie życie? Z Bogiem? Czy tylko życie kręcące się wokół interesów, wokół pieniędzy, zarabianie pieniędzy i tak dalej? Oczywiście, że Bóg nam to daje i to jest łaska, bo to, że akurat możecie budować lokal, to jest łaska Boża, że bracia, którzy tutaj są, mają środki na to. Ale pamiętajmy, że to musi być na drugim miejscu. To nie może być nigdy na pierwszym miejscu. Wy młodzi, jakie macie pragnienie w sercu? Dzisiaj akurat spoglądałem rano na temat, na historię Spurgena. Ten człowiek nawrócił się w młodym wieku. I zaczął głosić Słowo Boże. Wiecie co oni mówili? Chłopiec kasnodzieja. Chłopiec kaznodzieja. Chciałbyś być chłopcem kaznodzieją? Chciałbyś głosić do ludzi jako chłopiec? Jako może dwudziestoletni mężczyzna? Żeby całe masy Cię słuchały? Żeby porywać ludzi dla Chrystusa? Chciałbyś to? To zrób tak. Jak masz pragnienie w sercu, wołaj do Boga. On Ci pomoże. Tylko musisz pragnąć. Bez pragnienia nie ma niczego. Jeśli zapragniesz, to Bóg ci to da. Otworzy serce. Ten pragnął. I Bóg mu to dał. Rodzice wnieśli. Czy oni coś wiedzieli o jakimś Simeonie? Nic nie wiedzieli. Ale Bóg pokierował. I oni się spotkali. I ten teraz wziął. Simeon wziął teraz Pana Jezusa. Pierwsze co zrobił? Wziął go na ręce. Wielbił Boga. Mówi teraz. Puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Dlaczego według słowa swego? Dlatego, że Duch Święty mu objawił, że on ujrzył po ciechę i ujrzał. I teraz w pokoju może odchodzić. Oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Na, to, na te fragmenty nie wiem, czy akurat nie mówiłem tego kiedyś u was, ale myślę, że dla Mogę to powtórzyć. Zwróćmy uwagę na to, że Pan Jezus przyszedł do narodu izraelskiego. Był Żydem. Urodził się w rodzinie żydowskiej. A Symeon też był Żydem. A on mówi oczy moje widziały zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Dlaczego on nie mówi o Izraelu, tylko o, lud o ludziach innych. Ludy to były narody. Światłość, która oświeci pogan, jeszcze teraz tutaj jest podkreślone, to czyli na pierwszym miejscu są wymienieni poganie, a drugie, chwała ludu Twego Izraelskiego. Właśnie tak to Bóg widział. Do swojej własności przyszedł, właśnie własno, włas, Jego go nie przyjęli. Bóg otworzył swoje serce dla wszystkich ludzi. Dzisiaj brat czytał Jana 3,16. Bóg umyjował świat. Ale też Żydzi włączeni zostali do tego. Ale serce Boże jest szersze niż my sobie myślimy. Umiłani, serce Boże jest szersze niż my myślimy i łaska Boża jest większa niż my myślimy. My często ograniczamy w jakiś sposób możliwość Bożego działania i myślimy, że a, tam to na pewno nie będzie nikt zbawiony, a tam też, też nie będzie nikt zbawiony. Ale zdziwimy się prawdopodobnie w niebie, jak zobaczymy zbawionych ludzi. Łaska Boża jest bezmierna. Oczywiście, że, że do nieba nie da się wejść tylnymi drzwiami. Takiego czegoś nie ma. Do Boga wchodzi się tylko na podstawie nowonarodzenia i tylko człowiek mający życie z Boga przyobleczony w nową szatę. Nie będzie takiego przypadku, że ktoś wejdzie i Panie jest powie, jakżeś Ty się tu znalazł, kiedy nie ma szaty odświętnej. Takiej sytuacji nigdy nie będzie. Bo tam będą tylko ludzie, którzy będą mieć życie z Boga. Łaska Boża była tak wielka, że najpierw w tym momencie proroctwo, to jest proroctwo tego Semeona, mówi o światłości, która oświeci Pogan i chwałę ludu izraelskiego. Oczywiście o czym mówi Semeon O Panu Jezusie. Ludzie dzisiaj, szczególnie w tym okresie tak zwanego wypowiem to Bożego Narodzenia tam zajmują się Marią też oczywiście nie, bo to jest matka, oni nazywają ją Matką Bożą totalnie niewiblijne ale tutaj przecież Symeon mówi o Panu a rodzice dziwili się co mówiono o Nim Pan Jezus jest przedmiotem mowy, myśli wychodzących z serca Simeona. Pan Jezus jest centrum wszystkiego. Pierwszy rozdział listu do Kolosan, pierwszy rozdział listu do e, e, Hebrajczyków. Dla Niego On. On jest przed wszystkimi rzeczami. On. On. Dla Niego. Przez Niego. Tylko Pan Jezus. To jest centrum myśli Bożych. Osoba Pana Jezusa. To jest centrum naszych myśli. Czy żyjemy tak z Panem Jezusem każdego dnia? Czy myślimy o Nim każdego dnia, w każdej chwili, bez przerwy, ciągnę na nowo? Albo tylko jak przychodzi środa, to a, trzeba by tam coś... Może poszukam pieśń, którą bym podał, bo wypadałoby. To może jest taki bardzo skrajny, przypadek. Ja myślę, że wierzący w Wierszowie, w Grabowie i inaczej żyją z Panem Jezusem codziennie i cieszą się Nim, ale niekiedy dobrze jest podać taki skrajny przykład, żeby troszeczkę tak albo jeszcze bardziej zmotywować. I oni się dziwili, co mówiono o nim i bogosławił im Simeon i rzekł do Marii, oto ten przeznaczony jest, aby przez niego upadło i powstało wielu Izraelu. I aby był znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Czy nie było tak? Czy niewielu upadło, wielu powstało, ilu uwierzyło, ilu odrzuciło? Piotr pisze kamień który był dany, odrzucili budowniczowie. Odrzucili go. A jedni się potknęli. Właśnie tak to było. Jak Pan Jezus przyszedł na świat, to zrobił totalny podział. Mam takiego kolegę, który mówi, najwięcej wojen to było na tle religijnym. To jest prawda. Ale to Walczyły między sobą religię. Ludzie religijni, nie nawróceni. To nie byli ludzie nawróceni. Co Pan Jezus mówił? Pokój mój daję wam. Jak cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. Tak uczył Pan Jezus. Pan Jezus mówi błogosławieni pokój czyniący. Błogosławieństwa z Ewangelii Mateusza, kiedy czytamy, błogosławieni cisi. Czy ci cisi walczyli w wojnach religijnych? No nie było tak, nigdy tak nie było. To byli ludzie religijni niewierzący, którzy chcieli zarobić, którzy e, prowadzili interesy przywódców religii. Tak to funkcjonowało i funkcjonuje niestety do dzisiaj. A wierzący w cichości, w pokorze, ale z odwagą głoszą Słowo Boże. Potrafisz otworzyć usta, jak kolega przychodzi? Czy masz w ogóle pragnienie, żeby mu coś powiedzieć? Dzisiaj z siostrą akurat rozmawiałem, Krystyną, bardzo mnie to też ucieszyło, bo e, załatwiała formalności związane, związane z pogrzebem i Pan dał jej okazję, ona od razu ją wykorzystała, rozmawiać z ludźmi o Panu Jezusie. Z tą e, urzędniczką porozmawiała sobie. Akurat Pan tak sprawił, że musiała czekać na telefon, o ile dobrze zrozumiałem, i rozmawiała o Panu Jezusie. I ucieszyła się. Masz? Wykorzystujemy takie okazje? Wykorzystujmy, bo czas jest blisko. Bo Pan Jezus niedługo przyjdzie. Cały czas o tym mówimy. I myślę, że to powinniśmy bez przerwy podkreślać, bo to jest najpiękniejsza nasza nadzieja. Ale tak jak powiedzieliśmy, Pan Jezus uczynił rozdział. Podzielił rodziny. Matka osobno, ojciec osobno. Dlaczego? Bo matka wierzy Ojciec nie wierzy. Pamiętam, jak byliśmy, jak byłem chłopcem, to żeśmy się odwiedzali często z kuzynami. Myśmy na wakacje jeździli do kuzynu, a, a kuzynka przyjeżdżała do siostry na wakacje. Żeśmy tak się zamieniali. Potem była tydzień czy dwa, znowu była zmiana. Jak żeśmy uwierzyli, to tak jakby wziął nóż i uciął. Zero kontaktów. Zero. Przez lata była cisza. Nie chcieli nas znać. Zero. Myśmy byli tak zżyci. I tak, żeśmy, y, z wujkiem i z ciocią, żeśmy po prostu... Ja ich bardzo kochałem. I właściwie do końca. Później, żeśmy, później Pan to tak pokierował, że mogliśmy Ewangelię głosić. Ale wtedy jak uciął? I to jest ten moment, że Bóg, jeżeli... Człowiek... Y, y, y, Opowiada się za Jezusem, za Panem Jezusem. To zawsze jest cięcie, ostre, rozdział kompletny. I też tak tu było. Powstało wielu i był Pan Jezus znakiem, któremu wielu się sprzeciwiało. I aby były ujawnione myśli wielu serc. Serce się objawia, kiedy Pan Jezus staje na drodze. Bo jedno serce jest pragnące. I idzie za głosem Pana Jezusa. A inne serce jest twarde i odchodzi. Myśli serc się objawiają i też mówi Symeon, twoją własną duszą przeniknie miecz. Jest mowa o Marii, która będzie cierpieć z powodu śmierci swojego syna. Jest to proroctwo, który wypowiada, które wypowiada y, Symeon. Następna osoba to była Anna. Mamy tutaj mężczyznę, ale mamy też kobiety. Bracia w Boże i siostry z Boże są. Dzisiaj, Kochani, bracia mają swoje zadania i swoje, swoją służbę i siostry też mają swoje zadania i swoją służbę. Niestety, chciałbym też to powiedzieć, chociaż myślę, że tu u was nie widać takiego... Może inaczej powiem. Jest tak, że dzisiaj na bazie albo na kanwie emancypacji, która była kiedyś, wiele społeczności chrześcijańskich stoi na głowie. Bo jeśli kobieta staje za kazanicą i głosi Słowo Boże, to to jest tylko i wyłącznie na bazie równouprawnienia kobiet. To nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Nic. Bo Słowo Boże mówi inaczej. Zabraniam kobiecie nauczać. Kobieta w zgromadzeniu ma milczeć. Ale do nas braci jest napisane ale mężczyźni niech Wznoszą ręce na każdym miejscu. Mają głosić, mają się modlić, mają dać się prowadzić Duchem Świętym. Umiłowani, nie można robić rzeczy, które są niezgodne ze Słowem Bożym, bo do tego Pan się nie przyzna. To wszystko doprowadzi do objawienia. Babilon, wszystko będzie pomieszane. Bałagan. Umiłowani, trzymajmy się Słowa Bożego jak, ile się da. Porządek w zgromadzeniu ma być tak, jak ustanowił Pan Jezus, Bóg. Właściwie od początku stworzenia Bóg, Chrystus, mężczyzna, kobieta. Tu widzimy, że ta Symeon był tym, który właściwie Pan Jezus, Pana Jezusa trzymał na ręce. Prorokini ta Anna, ona była prorokinią, ponieważ ona mówiła ludziom, jak żeśmy powiedzieli na porządku o Panu Jezusie. Ona jakby jest na drugim planie przedstawiona. Ale jest piękne świadectwo też o niej zapisane. Zauważmy, że ona była prorokinią, czyli opowiadała o Panu Jezusie, o tym nadziei. Była córką Fanuela. Jest pokazane, nawet z jakiego rodu pochodziła, z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa, od panieństwa swego. Można byłoby policzyć. Myślę, że około 60 lat mogła być wdową, prawie. I ona wytrwała w tym, kochani. To jest też taki taka lekcja dla, dla każdego z nas, kiedy musimy na coś, na coś czekać, albo musimy w czymś trwać, wytrwać. Bo to nie jest łatwo. Ja to chciałbym podkreślić też. Czekać na coś, albo w czymś wytrwać. Jeden z braci, który Jezus u Pana mówił, że zacząć jest bardzo łatwo, ale wytrwać w czymś jest już gorzej. To jest taka ogólna, życiowa zasada i też w gronie naszym, dzieci bożych. Możemy się podjąć jakiejś takiej służby, ale potem bardzo szybko ją jakby no to zaczyna słabnąć wszystko. Ale ona była cały czas tą wdową i ona widać z tego nie zabiegała już o nic innego, i ona była tą wdową do 84 roku życia. I teraz mamy takie piękne rzeczy. Nie opuszczała świątyni. To jest pierwsza rzecz. W psalmie 27 czytamy piękne słowa, które wypowiada Dawid. W czwartym wierszu. O jedno prosiłem Pana. O to zabiegam. To jest ciekawe, że Dawid przecież prosił Pana o wiele rzeczy. A on tutaj mówi: o jedno prosiłem Pana. W tym Psalmie on stawia tę rzecz na bardzo wysokim piedestale, możemy tak powiedzieć. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam. Prosił i zabiegał. Więc jeżeli o coś prosimy, to musimy też zabiegać o coś. Jeżeli prosisz Pana, aby Ci podał, aby Ci pomógł na przykład chodzić po domach i rozdawać traktaty, pukać do drzwi, lepiej to jest. Chociaż to wygląda troszeczkę podobnie, jak inni to robią, ale, ale, ale jednak yy, yy, nawiązać kontakt z ludźmi na przykład. To musisz też zabiegać o to, musisz coś przedsięwzięć, musisz jakoś zorganizować się. To jest ważna rzecz. To tak przy okazji jeszcze do tego, co mówiłem wcześniej. Ale zauważmy, co, o co prosi teraz Dawid. aby mógł zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. On chciał być w domu Pana. Czy to ma obraz, czy to jest myśl związana z wiecznością, no trudno mi to akurat wypowiedzieć, pewnie też, ale myślę, że Dawid, który miał pragnienie zbudowania świątyni, bo to tak było, on chciał zbudować Panu świątynię, ale Pan powiedział, nie, ty nie, ty tego nie zrobisz, ten twój to zrobi. I Dawid w końcu potem przygotował materiał dla budowy, dla Salomona, ale pragnienie on miał, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego. I teraz druga rzecz, teraz druga rzecz, by oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię u jego. To uważmy, że Dawid chciał oglądać piękno pana Jezusa. Jak czytamy Słowo Boże, to chcemy widzieć, szukać tam piękna pana Jezusa. Chcemy ciągle odkrywać go, jego osobę, jego wspaniałości. Taką książkę mamy też piękną. I też zajęcamy się do odczytania tych książek. I to są y, chwała Pana Jezusa Chrystusa mniej więcej tak ten tytuł brzmi może niedokładnie powiedziałem moralna. moralna chwała, Tak, możemy przeczytać tą książkę i widzieć tam jakie wspaniałości zawarte są w tej osobie i widzimy je na podstawie Słowa Bożego ale Dawid chciał oglądać bez przerwy Pana i mieszkać przez wszystkie dni życia mego Umiłowanie to jest najpiękniejsza rzecz która może nam się przydarzyć w życiu jeśli tak będzie nastrojone nasze serce. Ta kobieta nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Jest napisane dniem i nocą. Możemy sobie to wyobrazić, że to tak było dosłownie, jak to właściwie było. Bez względu na to, jak to czy to było tak cały czas, czy ona no, musiała spać, jak to było zorganizowane, że ona tam nie opuszczała tej świątyni? Trudno mi to jest powiedzieć. Może bracia więcej na ten temat wiedzą? Czy były jakieś tam miejsca, gdzie ci ludzie mogli się zdrzemnąć, przespać? Nie wiem. Ale Słowo Boże takie świadectwo wydaje o niej. Że ona nie opuszczała świątyni. Tak drogie było dla niej oczekiwanie pociechy Izraela. Teraz czytamy, że ona na i na trzecie tej godziny wielbiła Boga. Zauważmy, że ona też w tej godzinie tam się znalazła. Też ją Bóg tak poprowadził, Duch Święty. I ona też tam się znalazła i zauważmy, że mówiła teraz, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Yy, przypomnijmy może jeszcze tylko, że Żydzi byli pod okupacją rzymską. Wielu oczekiwało, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, wyzwoli ich z tej niewoli. Złamie to jarzmo. Ale Bóg przygotował coś więcej dla człowieka i dla Żydów. Pan Jezus, jak przyszedł, to On powiedział bardzo słowa, które w ogóle nie podobały się, myślę, Żydom. Dajcie cesarz... cesarzowi co cesarskiego. No to chyba za dużo już było trochę. Przecież oni chcieli, żeby Pan Jezus wygonił tego cesarza. Żeby po prostu go w pył roz, roz, rozdmuchnął. Cały, cały ten rzymski okupantów. Pan Jezus powiedział, dajcie mu to, co się należy. Ale boskiego, dajcie to, co się Bogu należy. I widzimy, że Pan Jezus w tym momencie objawia więcej, coś więcej. Ludzie, którzy widzą którzy wtedy widzieli, chociaż jeszcze Duch Święty nie był wydany, ale potem już w dziejach apostolskich i apostołowi Pawłowi, Bóg objawia działanie Boże, całe spektrum działania Bożego. Wszystko widzi teraz, Duch Święty pokazuje nam, ludziom, jak to Bóg zaplanował. Wspaniałe zbawienie przed, dla wszystkich narodów i dla Izraela. Izrael odrzucił Pana Jezusa na czas łaski został odsunięty w czasie łaski wszyscy mogą być zbawieni zostaną zabrani do nieba jak Pan Jezus przyjdzie i Bóg zajmie się z powrotem Izraelem aż doprowadzi go do tysiącletniego królestwa tak se to Żydzi nie wyobrażali oni chcieli to inaczej jak my byśmy to chcieli Właściwie jak byliśmy w religiach różnych e, niewierzących, to też mo może w ogóle żeśmy o tym nie myśleli. Jak żeśmy byli religijni, to też mieliśmy zupełnie inne wyobrażenie o tych rzeczach, bośmy nie znali Pisma. Ale kiedy znamy Pismo i Bóg otwiera nam je, kiedy je oczywiście pragniemy poznać, to widzimy te rzeczy teraz jaśniej. Na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć o tej pocieszy, odkupieniu Jerozolimy i o e, tej... E, oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Oczekiwali odkupienia. My oczekujemy też odkupienia, ale nie Jerozolimy. My oczekujemy odkupienia naszego ciała. My jesteśmy zbawieni. Nasze miejsce jest w niebie. Już w tej chwili zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Mamy nadzieję niebiańską i wiemy, że gdyby Pan Jezus nas zabrał albo dzisiaj przyszedł, to by nas wziął do siebie. Ale każdego dnia czekamy na Niego. I myślę, że jeśli Simeon i Anna oczekiwali nadejścia Mesjasza, to my dzisiaj też oczekujemy ale nadejścia Pana Jezusa w celu pochwycenia nas do siebie. Chciałbym na zakończenie przeczytać wiersz z listu do, z listu do Hebrajczyków. To jest wiersz z 10 rozdziału, Wiersz 37. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Przed kilkunastu albo nawet dziesięciu laty, pamiętam, był jeden z braci u nas i ten wiersz został przeczytany. I brat tłumaczył jeden nasz, tego brata. I nie za bardzo umiał przetłumaczyć ten wiersz, ponieważ w języku innym, w języku niemieckim, akurat z niemieckiego to było tłumaczone, ten wiersz jest oddany cośkolwiek inaczej. I on po prostu nie umiał jakoś się zebrać, żeby to przetłumaczyć. Brat dalej kontynuował rozważanie, a ja widziałem, że on cały czas myśli o tym, jak to przetłumaczyć. I potem w końcu w pewnym momencie już wiem. I powiedział tak. To ma być, przyjdzie ten przychodzący. Przeczytamy jeszcze raz ten wiersz. Bo jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten przychodzący. Albo Biblia Gdańska mówi, przyjdzie ten nadchodzący. Co to znaczy? I nie będzie zwlekał. To znaczy, że Pan Jezus jest cały czas tym, który nadchodzi. Od początku. W momencie, jak poszedł do nieba, od razu stał się tym przychodzącym, albo nadchodzącym. I to jest piękne. Że Pan Jezus jest tym nadchodzącym. Czyli On tak jakby cały czas idzie w naszym kierunku. A my myślimy. Jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten. I czekamy na niego. Obluwienica. Piesie nad pieśniami. W ostatnim wierszu. Mówi. Pośpiesz się mój miły. Bądź podobny do gazeli. Lub do młodego Jelonka. Pośpiesz się. Przyjdź. Szybko. Ostatnie słowa o w pieśni nad pieśniami. A Pan Jezus co mówi w ostatnich yy, słowach Księgi Objawienia? Przyjdę wkrótce. Tak. Przyjdę wkrótce. Kiedy e, jeszcze może takie jedno wydarzenie powiem ciekawe. Że e, teraz kiedy przyszła ta e, sytuacja z tą pandemią to wszyscy myślę tak pobudzeni zostali do czekania na Pana Jezusa i myślimy, że On przyjdzie w każdej chwili do dzisiejszego dnia myślę. I mi się przypomniał ten wiersz o tym przychodzącym Panu Jezusie. I może się niektórzy zauważyli, że jak piszę maile, to piszę, w ogóle mam zapisane tam w stopce. Pozdrowienia w P -P -J H. Pozdrowienia w przychodzącym Panu Jezusie Chrystusie. PPJCH. I wysłałem sms kiedyś do jednej yy, krewnej znajomej, od mojej żony yy, rodziny i podpisałem się pozdrowienia w od cecha. I, I ona teraz kombinuje co już też to jest Nie wiem, co to nam za skrót jest Ale w końcu odpisała Już wiem <śmiech> I dobrze wymyśliła Pozdrowienia w przychodzącym Panu Jezusie Chrystusie Umiewanie trzymamy się tego Oczekujmy pociechy przyjścia pana naszego, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten przychodzący i nie będzie zwlekał 75 The uh, coming. siedemdziesiąt siedem pierwsza zwrotka mm -hmm. Dobrze. żyć, dopóki Ty nie powrócisz sam, by się objawić nam. Met oblubienie przyjdzie go chcę, z oblubienicą swą złączyć się, jak iż to dla jest to żyć, dopóki ty... Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za to, że Ty poruszyłeś nasze serca, aby one na nowo mogły się zazielenić. Ty, Panie Jezu, pokazałeś nam w tych dwóch osobach, jakie miały głębokie pragnienie widzieć dzieło Boże widzieć tą, to zbawienie które Ty przeobiecałeś, ale pokazałeś nam, z jaką wielką wytrwałością oni oczekiwali na to spełnienie i Ty, Panie Jezu, w ich oczach i uszach to dałeś im poznać. Daruj, Panie Jezu, i też nam takiego pragnienia i takiego pokoju w naszych sercach i takiego oczekiwania abyśmy mogli wytrwać w naszym oczekiwaniu w naszych modlitwach w naszym wołaniu abyśmy mogli z tą tęsknotą ale też z wielką cierpliwością oczekiwać na spełnienie Twoich obietnic ale nie tylko z założonymi ręcami ale właśnie z tymi ręcami które pragną iść za wolą Bożą za tym Duchem, który pragnie nas prowadzić, abyśmy podejmowali te działania i wprowadzali je w czyn. Bo tak wielu wokół nas jest tych, którzy jeszcze nie słyszeli tej Ewangelii, którzy jeszcze nie poznali Ciebie. Daruj Panie Jezu, abyśmy chcieli to czynić nie z przymusu, nie z ociąganiem, ale właśnie z tym radosnym sercem, widząc, że ratujemy tych ludzi z dna przepaści, ratujemy ich od piekła i wypełniamy wolę Bożą i możemy być radośni, widząc tych ludzi razem z nami u Ciebie, Panie. Daruj, Panie Jezu, nam tego, abyśmy chcieli to czynić na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Jezu, chcemy Ci dziękować za to, że to zbawienie nie było tylko dla narodu izraelskiego, ale tak jak zapowiadali to już prorocy Starego Testamentu, to zbawienie było też przygotowane dla pogan. Panie Jezu, my jesteśmy z pogan i chcemy Tobie dziękować, że Ty nas odkupiłeś, że jesteśmy teraz Twoim ludem i stoimy na tym zaszczytnym miejscu Twojej oblubienicy. Panie Jezu, korzymy się przed Tobą i dziękujemy Ci za to, że Ty myślałeś o nas, zanim w ogóle się urodziliśmy. Tobie, Panie Jezu, cześć, chwała i uwielbienie to wszystkie wieki wieków. Amen. Amen, amen. amen. Panie Jezu, także pragniemy Tobie polecić ten jutrzejszy pochówek tej siostry, też daruj łaski, aby też było to słowo odpowiednie i też, żeby wielu ludzi mogło którzy tam będą to słyszeć, tą Ewangelię i też żeby mogło się nawrócić, też polecam Tobie siostrę Krystyny, która też teraz sama tam została daruj jej łaski, bądź pani z nią i to ją pocieszaj. Też daruj nam, abyśmy mieli też większe pragnienie, aby tam ją odwiedzać. Tak Panie jest polecamy ją Tobie. Amen. Amen. No i żony też pozdrowienia. I ze zboru, przepraszam. Ze zboru. Dziękuję. Dziękuję. odwrotną kolejność powiedzieć. No, no, Prosimy również ją pozdrowić. I na zgromadzenie Dziękuję. Ale rząd na nie ma. Ale jak się to nie A nie to samo różnie może być. Myślę, że mało się tak było musimy chyba jednak coś Ale Bardzo Może jeszcze się wspominałem że was powinienem kiedyś tego się miało Po ja pierwsze pierwszy tak, tak na nie, nie było się do wczakach. No co jeszcze chodzi? Taką poświęconą. Chodzi? Tak. Nie, to, to nie, zabierze, tak? Sport też nie, Zmieniam. Zmieniam. nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, jak kurwa, siak, Znaczenie na rozkręcie. Co? Jak? Może. Oni czy się może za? Tak. On się zgłosił. Tak, ale sprawiedliwie. Jakbyś innego, to moglibym nocy, ale... Ja że się. ja Thank right. you. No, panie, nie jest, panie, więc no co? Patrusza, tu ja się nie zgłosiłeś. Ja się, Dobra. Dobra. Nie, powiedz mi tam, tam, tam, z tego waszego tłumaczenia stawia do moich tekstów na stronie. Mhm. Nie byłby problem. <głosy> co byście popierać do naszego waszej matematycznego ma jeśli ci się nie Tylko, że ona nie jest ostateczna. A powiem, druga sprawa jest taka, że nie masz... Ty, masz... się że Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Jednego będzie musiał. Jest. Władzi mowa W tym roku będzie to jeszcze cięższe polskie, a w tym będzie 50. dostawa Znaczy to No nie, ale to nie. A nie A za sobą teraz, to nawet nie powiem. Nie Ale raczej nie, bo jeśli nie zgłosiłeś, to nie. Tak, to Zapisuję. Każdą liczbę musi jeszcze Jak ktoś się zgłasza, to zapisuje. My jeśli nie Zapisujemy Żeby nasycić polskie słowa W każdym W każdym no nie nawet jak ona się zakurzy. Że za parę mra, lat ktoś mra. może od Boga dostać. A Janka. Rozumiesz o to Oni wierzą moc słowa. A więc muszą te sposoby, że co ja mam na przykład wierzących, kto finansuje literaturę, też finansuje. Ale po co mam na inne akcje? A, sorry, no, tam, no, no, in efforts, a. Jak nie ma, co mam? No. A A zło? A zło? A zło? A jest... To może powinna być, to, taka misja, w zasadzie już więcej brać, na początek jeden nie Ja niego no. dostawałem. Zostajesz czy nie? Znaczy jak to się to, to zwykle No, myśmy tak robili tak. Też. No, tak, ale pierwszy robiłem. Ja, wiesz, ja się nie w mam to. w Polsce i dostawałem 24. Ja w szkole serwowałem. No, jeśli do kogo jeszcze tak. się się tak. no. no. raz będzie zaoferował Jezusa. Może mówić, na Być może się na no. no. Teraz Teraz już się to rozwinęło bardzo. Dobrze. Ja się cieszę. złożyli na ten datę, żebyśmy 10 różnych stron. 10 różnych stron. 10 różnych 10 różnych stron. 10 różnych stron. 10 różnych stron. 10 różnych różnych tak, tygodniu w niekołowie. Jak panie się spodoba, proszę wiedzieć, trzyma 10 po prostu, wie jest się Zawsze są No, akurat te traktaty nie są Ale Te książki zaproponowałem Jestem kontakt, Jestem Starego Rządu. Hmm. To już jest, znaczy on też już jest 50 <grystanie> i powiedziałem, że, że zorganizujemy, że wyślą PDF-a i skorygujemy, i września. bracia, zróbcie sobie telekonferencję, ponieważ mamy jeszcze spotkanie tak. braci tego. No. Jesteś <grystanie> <grystanie> Mamy godzinę bratecką jeszcze, także wrócimy o kontynuację online. Uciekam. Dzień dobry. Kiedy mam się podzieć? Tu masz, jedziemy, jedziemy, masz przewodnika. Nie, to jest zerwane. No jedziemy. Jedziemy do mnie. A, pochcisz. do No widzisz. No, widzisz. Rozerwajmy. Tak, Jakbyś mógł być w dwóch miejscach jednocześnie, to co? innego? A tak to. Nie ma. No dobrze, nie jestem w Dziękuję bardzo. Dziękuję. On jeszcze coś jest w środku. Tak, traktaty niespodziewana śmierć. Uh.